Jeszcze raz witam z tego miejsca. Myślą przewodnią tego nabożeństwa, przynajmniej w moim założeniu i przynajmniej na slajdzie, który był wyświetlany, jest werset z księgi Joela. Powód jest oczywisty. Od jutra zaczynamy wspólny zborowy post i wspólne spotkania modlitewne. Dlatego z góry przepraszam tych, którzy może są właśnie po raz pierwszy czy od niedawna w Kościele, oczekują może innego kazania, innego nauczania, a tu nagle jakaś mowa o poście, o czymś, co nie jest wcale miłe, przyjemne i zachęcające. Jeżeli tak sobie myślisz, zechciej po prostu wysłuchać tego, co Pismo Święte mówi na temat poszczenia, a myślę, że pod koniec tego nauczania, dzielenia się Zostaniesz mimo wszystko zachęcony, mimo wszystko zbudowany i mimo wszystko ubłogosławiony. Także nawet tak chyba niełatwym tematem. To znaczy tak, temat jest łatwy, natomiast praktykowanie tego tematu już nie. I każdy, kto próbował pościć doskonale wie o czym mówię. Pierwszy taki post po wielu latach niepraktykowania mieliśmy w miesiącu październiku. Minęły już trzy miesiące od tamtego czasu i zdaję sobie sprawę, że trzy miesiące to jest ogromny okres, w którym wiele rzeczy możemy już nie pamiętać z nauczania. Dlatego pozwólcie, że dziś troszeczkę nawiążę, troszeczkę powtórzę to, o czym ja sam mówiłem w tamtym czasie, na początku października i pójdę dzisiaj krok dalej, czyli Wtedy były dwie części, dzisiaj będzie część trzecia. I wtedy, zainspirowani na wspólnych modlitwach, jednomyślni w gronie liderskim ogłosiliśmy post i zwołaliśmy zgromadzenie. Pamiętam, przeżywaliśmy niezwykłe chwile. Był to dla nas świetny, budujący czas, bardzo potrzebne nam zbliżenie się do żywego Boga. Świadczyło o tym spore grono uczestniczących osób. Każdego wieczora gromadziło się nas tutaj dość liczna gromadka. Było sporo świadectw na zakończenie postu i uznaliśmy wtedy, że chcemy więcej takich doznań i społeczności. I nadszedł ten czas i w gronie liderskim uzgodniliśmy termin tego nowego postu. Równocześnie, i o tym nie wiedzieliśmy wcześniej, Naczelna Rada Kościoła Zielonoświątkowego również w tym samym czasie zaplanowała post ogólnokościelny. Korespondencja do zboru dotarła gdzieś w okolicach świąt, a więc już po naszych ustaleniach. Przypuszczam więc, że niemało zborów bierze udział w tym, w tym przedsięwzięciu. Naczelna Rada zaproponowała też pewien porządek modlitw w ciągu tych sześciu czy siedmiu dni na każdy dzień i które po lekkiej modyfikacji zaadoptowaliśmy do naszych realiów, do naszych potrzeb. Te cele opisane są w wydrukowanej ulotce, kartce, która jest do wzięcia z tyłu na stole przy wyjściu. Chciałbym zachęcić, aby każdy mógł zapoznać się z tym planem modlitw, i aby każdy, kto tylko może w tygodniu Na godzinę 18 mógł zjawić się tutaj Abyśmy mogli wspólnie o te cele, o te sprawy Modlić się Prosić, błagać Boga o jego działanie Jeżeli chodzi o formę postu To tak jak poprzednio Na pewno chcemy, aby tym niezbędnym minimum było Powstrzymanie się od mięsa i słodyczy To jest to jak uznajemy niezbędne minimum. Oczywiście, jeżeli ktoś chce bardziej radykalnie pościć, może czynić to według osobistego przekonania, według własnych sił i zdrowia. Przestrzegam przed zbyt radykalnym podejściem, na przykład, aby w ogóle nie pić w tym czasie, nie? Zachęcam, aby jakieś płyny przyjmować, jeżeli ktoś myśli o całkowicie takim bardzo radykalnym poście. Pamiętajmy, że czas zaoszczędzony na przyrządzeniu czy spożyciu posiłku i myciu naczyń to nie jest czas, który możemy przeznaczyć na przykład na telewizję albo na internet czy czytanie gazet. Niech to będzie raczej czas wyciszenia się, skupienia, szukania Bożego oblicza, szukania Bożej woli i spędzania także tutaj, w godzinach codziennie od 18 do mniej więcej 19, czasami pewnie trochę dłużej tutaj posiedzimy. Pierwsza część, w której dzieliłem się nauczaniem na temat postu, mówiłem czym w ogóle jest post. Był przegląd miejsc, przykładów z Biblii na temat postu, powodów i celów. W części drugiej mówiłem więcej o motywacji i duchowym tle postu. Dzisiaj w tej trzeciej części, w nawiązaniu do poprzednich, chciałbym więcej mówić o skutkach postu, czyli to, do czego post nas może doprowadzić. To jest jakby trzeci krok, trzeci aspekt postu. Chciałbym też podać wam źródła, z jakich korzystałem, z jakich przygotowywałem się do tych nauczań. Oczywiście oprócz Pisma Świętego i osobistej znajomości tej księgi, i pewnego też doświadczenia życiowego. Korzystałem z trzech pozycji. To była pozycja Twoja wizyta u Boga, Gwen Shaw. Stare wydanie sprzed wielu lat. Być może niektórzy w biblioteczkach mają. Druga pozycja to, był, to była książka Post, Jentezena Franklina. Nie wiem, czy dobrze mówię, czy wypowiadam. I już też nie nowa broszura, pod tytułem Post, autorstwa Derka Prince'a, to bardziej na dzisiaj. Słowo Post w języku hebrajskim brzmi, ja tego nie wypowiem chyba poprawnie, przeczytam te spółgłoski TS, samogłoska U i później spółgłoski WM M, tsuwm, tsuwm. Pewnie coś tam pomiędzy nimi jest i to wypowiada się prawdopodobnie inaczej, pewnie jakiś Hebrajczyk by się uśmiał, uśmiałby się tutaj z, tego, z tej mojej wymowy. W każdym razie wiem jednak, co to oznacza. Oznacza to zakryć usta, zakryć usta i to oznaczało zawsze wstrzymywanie się od posiłku, ale także pewne wyciszenie, pewne skupienie. Pierwszy grzeszny czyn o jakim czytamy w Biblii, to było zjedzenie zakazanego owocu. Motywacją tego czynu było to samo, co do dzisiaj motywuje każdego człowieka. I są trzy zasadnicze przyczyny, dla których grzeszymy. Jest to porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia. O tym pisał Jan w swoim pierwszym liście. To wszystko jest na świecie. Temu uległa Ewa i później jej mąż Adam. Ciało, oczy, pycha życia. Post jest demonstracją odcięcia się od tych złych wpływów. Demonstracją tego, że poskramiamy te złe skłonności, które mieszkają w naszych ciałach. Czy nam się to podoba, czy nie, one mieszkają. Jeżeli się mylę, to zaprotestuj gwałtownie. I zaległa, głęboka i długa cisza. Ludzie w Biblii bo pościli z różnych powodów. Podałem wtedy pięć. Pierwszym był Boży nakaz, na przykład zalecenie prawa Tora z okazji różnych rocznic i świąt. Albo nakaz przekazany wprost przez proroków, którzy otrzymywali od Boga objawienie i dotyczyło to narodu czy też jakiegoś miasta. To był pierwszy powód, Boży nakaz. Z drugim powodem były trudności i wyzwania, przed jakimi ludzie stawali. Wtedy pościli po to, żeby te trudności były przełamane, a wyzwania, żeby zostały pokonane. Trzeci powód to powołanie i namaszczenie do służby. A więc ludzie pościli, aby moc Boża, łaska Boża spoczyła na nich, dlatego że otrzymywali powołanie. Czy to do służby na przykład proroka, albo do wykonania jakiegoś zadania, które Bóg im powierzył, lub też w celu przyjęcia objawienia, duchowego objawienia na jakiś temat. Po czwarte, ludzie pościli ze względu na to, że chcieli. Taki był ich styl życia. Ich życie upływało w modlitwie i postach. Te przykłady również czytaliśmy i Bóg przyznawał się do tego i działał szczególnie w życiu takich osób. Piątym powodem, który odkrywamy na kartach Pisma Świętego to była żałoba i smutek. Był to raczej post, który wyrażał smutek niż był jakąkolwiek walką o zdobycie czy zwycięstwo nad czymś. I myślę, że do dzisiaj te przynajmniej cztery pierwsze również nas motywują. Ten piąty może niekoniecznie, bo żałoba i smutek, no, akurat nie chcielibyśmy, aby to nas do czegokolwiek motywowało, szczególnie do postu. Choć czasami smutek prowadzący do upamiętania jest czymś całkiem dobrym albo nawet niezbędnym. I teraz podam wam takie dwie sentencje złote, mam nadzieję, przynajmniej w kolorze złote myśli. Jedna już była przeze mnie wygłoszona, drugą zmodyfikowałem i za chwilkę wam wypowiem i ta pierwsza sentencja post to nie sposób, by namówić Boga do naszych pomysłów to pomysł Boga, byśmy się ich wyzbyli czy to zabrzmiało wyraźnie, tak? jeszcze raz, dobrze post to nie sposób, by namówić Boga do naszych pomysłów to pomysł Boga byśmy się ich wyzbyli My mamy świetne pomysły. Panie Boże, mam taki ekstra pomysł. Będzie to tak działało. Tak jak czasami ludzie mają pomysły na biznes. Świetny pomysł na biznes. Tylko, wiesz co, pożycz mi Twoje pieniądze. To brzmi bardzo niebezpiecznie. Zagram na giełdzie albo coś jeszcze w tym stylu. Uciekaj od takich propozycji. Nawet jeżeli to będzie brzmiało bardzo przekonująco. A więc Bóg pragnie raczej, żebyśmy wyzbyli się własnych pomysłów. I co dalej? I ta druga sentencja. Post to nie sposób, by namówić Boga do naszych pomysłów. Zaczyna się tak samo. To sposób Boga, by namówić nas do Jego pomysłów. Czy jakieś pokiwanie głowami? To sposób Boga, by namówić nas do Jego pomysłów. Więc to nie my w poście łamiemy Boga, aby On zaczął działać tak, jak my chcemy. Ale to jest... Czas, w którym Bóg łamie nas, abyśmy my zaczęli chodzić Jego drogami. Abyśmy my załapali, o co chodzi w tym wszystkim. Więc po to jest post. My mamy pewne cele, pewne punkty, pewne potrzeby, ale nie wyobrażajmy sobie, że my tym postem po prostu przekupimy Pana Boga albo zrobimy naszą postawą, determinacją takie wrażenie na Nim, że On powie, no nie, no już teraz to muszę odpowiedzieć, bo no patrzcie, już trzy dni nic nie je. No. Zaimponował mi ten człowiek. Dobra, działamy. To nie o to chodzi. Nie, to nie, nie tak to wygląda. A my tak czasami sobie myślimy. Pan Bóg zna przyszłość. On przede wszystkim zmienia nas, otwiera nas na Jego działanie. Ale my również dotykamy pewnej duchowej sfery i nasz post przynosi pewne uwolnienie. O tym za chwilę powiem więcej. Post to jest też sposób na poskromienie naszego ciała. Uruchomienie duchowych sił od Boga i pokonanie sił demonicznych. Kiedyś uczniowie wyganiali demony jednego nie mogli wygnać. Tam historię opisał nam Ewangelista Mateusz w rozdziale 17. I tam szczególnie werset 21, Mateusz 17:21. Jezus tak wyjaśnia uczniom, dlaczego nie poradzili sobie. Powiedział, ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak przez modlitwę i post. Czyli jest szczególny duchowy opór, który może być pokonany tylko przez modlitwę i post, nawet nie sam post, nie samą modlitwę, ale łącznie razem. Więc jest pewna kategoria mocy duchowych, wobec których musimy pościć, aby je pokonać. Również jeżeli czytamy księgę Daniela, proroka Daniela, przynajmniej w dwóch rozdziałach, w rozdziale 10 i 11, czytamy o tym, że Daniel przez wiele dni był, jak to sam napisał, w żałobie nie jadł smacznych potraw, to jest to, co my będziemy robić, był w poście. I wtedy przyszło Boże objawienie, nie od razu, ale po trzech tygodniach, kiedy wstawiał się, kiedy modlił się, kiedy umartwiał swoje ciało, Bóg objawił mu swoje plany i to, co miało się wydarzyć w przyszłości. I teraz przejdźmy już do tej części trzeciej, w której omówimy bardziej to, jakie skutki wywołuje post, do czego możemy przez poszczenie dojść. W książce Derka Prince'a jest takie zdanie post to dobrowolne powstrzymanie się od jedzenia dla celów duchowych. Bardzo krótka, prosta definicja. Myślę, że nie będzie problemu, abyśmy zgodzili się z taką definicją. I głównym celem postu jest przede wszystkim ukorzenie siebie. To jest to, abyśmy wyrzekli się własnych pomysłów, a otrzymali Boże pomysł. Do tego potrzebujemy ukorzyć, czyli inaczej złamać samych siebie, uniżyć samych siebie, uznać, że potrzebujemy pomocy z zewnątrz, z góry, że nasz umysł, siły psychiczne, fizyczne nie są w stanie przeprowadzić nas bezpiecznie przez życie, nie są w stanie dać nam pełnego zwycięstwa nad wszystkimi problemami i trudnościami. Potrzebujemy pomocy. Źródłem tej pomocy jest Bóg. Bóg ma wszelką Łaskę i chce ją dawać, ale napisane jest bardzo wyraźnie, komu Bóg daje łaskę. Jakuba 4,6. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Łaska jest dla wszystkich, ale wziąć ją mogą tylko pokorni. Łaska jest dla wszystkich, ale Bóg daje ją tym, którzy są ukorzeni, którzy potrafili złamać, zewlec zewleć samych siebie, ukrzyżować pożądliwość ciała, porządliwość oczu i pychę życia. Jeżeli potrafimy w tych dziedzinach ukorzyć się i wyznać, przyznać się, Boże, jestem słaby, ale Ty bądź moją mocą, przychodzi łaska. Łaska jest za darmo, ale wziąć ją mogą tylko pokorni. A więc ludzie, którzy są ukorzeni przed Bogiem. Co to znaczy ukorzyć się? Powołam się na trzy przykłady ze Starego Testamentu, które mam nadzieję zilustrują to, Najlepiej. Pierwszy przykład był już wspomniany poprzednimi razami. To jest przykład z Księgi Ezdrasza. Księga Ezdrasza, rozdział ósmy. W naszych Bibliach strona 518. Jest to czas, kiedy część wygnańców z Judy po kilkudziesięcioletniej niewoli babilońskiej wraca do ojczyzny. Przywódcą tej wyprawy był człowiek imieniem Ezdrasz, który był dostojnikiem na dworze króla babilońskiego. Ezdrasz zorganizował całą wyprawę, zebrał fundusze ludzi, zwierzęta juczne, uzyskał zgodę i błogosławieństwo króla, ale przed nimi była długa i niebezpieczna droga. I czytajmy o tym, co Ezdrasz myślał w tym momencie, kiedy miał na sobie to wielkie brzemię odpowiedzialności za całą wyprawę, za te tysiące ludzi, które miało z nim iść. Wiersze 21 do 23, Ezdrasz rozdział 8.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 lecz jego moc i gniew dotkną wszystkich, którzy od niego odstępują. Pościliśmy więc i prosiliśmy naszego Boga o to i On dał się nam ubłagać. Tyle ze zdrasza. Z tego wypowiedzi wynika, że uznał on, iż potrzebuje Bożego działania, że to wszystko, co już osiągnął swoimi staraniami, ten moment, do którego doszedł, korzystając z wysokiej pozycji na dworze króla, to nie jest jeszcze wszystko, czego potrzebują. Potrzebują Bożej łaski ochrony i potrzebują tego bardziej niż działania i ochrony ludzi. To jest bardzo ciekawe. Musimy uznać, że potrzebujemy Bożego działania i Bożej ochrony bardziej niż działania i ochrony ludzi. Bardziej. To nie znaczy, że nie potrzebujemy działania i ochrony ludzi. Potrzebujemy. Po to jest Kościół. Ale prawdziwym autorem i źródłem zwycięstw i ochrony jest żywy Bóg, który tych ludzi może użyć. Ale to jest ta zasada, aby na pierwszym miejscu był Bóg, Jego działanie i Jego chrona. Drugi przykład zapisany jest w II Księdze Kronik. Druga Księga Kronik, rozdział 20. Jeżeli nie wiesz, gdzie jest druga Księga Kronik, to powiem Ci, że przed nią jest pierwsza Księga Kronik. No dobrze, strona 488-489. Królem Judy jest Jehoszafat. Jehoszafat słyszy złe wieści.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 i postanowił zwrócić się do Pana. Ogłosił też post w całej Judzie. Zebrali się więc Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc. Również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. Dalej ta historia mówi, w jaki sposób ta modlitwa przebiegła i co Szafat mówił. Ale te złe wieści spowodowały, że ludzie ukorzyli się na czele z królem. Zaczęli szukać Bożego Oblicza właśnie w poście. I co takiego Jechoszafat mówił? Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden werset, dwunasty. Tak brzmiała jego modlitwa. Boże nasz, czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na ciebie są zwrócone. Dwa zwroty. Myśmy bezsilni i po drugie, nie wiemy, co czynić. To nas przerasta, nie mamy siły aby sobie z tym poradzić. Nie wiem, czy słowo liczna tłuszcza jest dobrze zrozumiana w tych współczesnych czasach. To jest taki na marginesie, taki archaizm. Zapytajcie polonistów w pokazaniu, co to jest liczna tłuszcza, jeżeli ktoś nie wie. I to ukorzenie, ten post, który zwołał Jeho i to jego wyznanie, że myśmy bezsilni, a więc Boże, ty przejmij inicjatywę, nie wiemy co czynić, a więc Ty Boże działaj. To ukorzenie, ukorzenie właśnie w poście dało zwycięstwo. Jeszcze trzecie miejsce z księgi kapłańskiej, to znaczy z trzeciej księgi mojżeszowej. Tu już stronę nie będę podawać. Rozdział 16. Księga kapłańska, trzecia księga mojżeszowa. Inaczej, Lewitikus. Rozdział 16 mówi o ustanowieniu ważnych świąt w Izraelu. Przeczytamy o jednym święcie, o dniu pojednania w hebrajskim Jom Kippur. Przeczytamy wiersze 29 do 31. Rozdział 16, wiersze 29 do 31. A to będzie dla was wieczną ustawą. W miesiącu 7, 10 dnia tegoż miesiąca ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno tubylec, jak i obcy przybysz, który osiadł wśród was. W tym dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić. Od wszystkich waszych grzechów będziecie oczyszczeni przed Panem. Jest to dla was sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukorzycie się w waszych duszach. Ustawa to wieczna. Polskie przekłady, które... Sprawdziłem, używają następujących zwrotów. Tutaj czytaliśmy ukorzycie się. Biblia Gdańska, stary, 17 wieczny przekład, mówi, będziecie trapić wasze dusze. Chyba wiemy, co to jest trapienie. Biblia Tysiąclecia mówi, będziecie pościć. I większość przekładów kieruje się w stronę słowa łączącego ukorzenie z postem. I te trzy zwroty: ukorzenie, utrapienie duszy, post nie wykluczają się, ale razem się raczej się uzupełniają, bo z historii wiemy, że post w tym czasie był powszechny. To był miesiąc siódmy, dziesiąty dnia tego miesiąca. Według kalendarza żydowskiego jest to przełom września i października. Wtedy Żydzi obchodzą Jom Kipur, dzień pojednania. Od niepamiętnych czasów w tym dniu, w tym czasie pościli. Również w czasie Nowego Testamentu. Nie wiem, czy pamiętacie z życia apostoła Pawła, taki epizod, kiedy płynął statkiem do Rzymu. To była jego ostatnia podróż. Zatrzymali się na Krecie, później stamtąd płynęli do Rzymu i porwał ich sztorm. I napisane jest, to jest Księga Dziejów, rozdział 27, wiersz 9, że okres postu już minął, okres święta minął i to był właśnie ten czas Jom Kippur a więc Nowy Testament wskazuje, daje nam wskazówkę, że praktykowany był w tym czasie post, ukorzenie przez post. Ja myślę, że byłoby rzeczą dziwną, gdyby Bóg w swoim Słowie polecił Izraelowi tylko raz w roku się ukorzyć. A poza tym żyć jak chcecie. Sądzę raczej, że tak wynika z Bożej Księgi, że ukorzenie jest stylem życia, do jakiego jesteśmy powołani, jest normalną postawą, w której powinniśmy zawsze trwać, natomiast od czasu do czasu potrzebujemy szczególnych momentów zatrzymania się, wyciszenia, właśnie postu, aby pogłębić swoją relację z Bogiem, aby naprawdę doznać głębokiego, realnego, odczuwalnego ukorzenia. I Bóg zadbał o to, aby przynajmniej raz w roku Żydzi taki czas mieli. Tak więc według prawa wszyscy Izraelici mieli pościć, wszyscy. Jeżeli to duchowe prawo przeniesiemy na Nowe Przymierze, to uważam, że również wszyscy chrześcijanie, wszystkie Boże Dzieci, wszyscy z nas, bez żadnych wyjątków, powinniśmy od czasu do czasu, może niekoniecznie według kalendarza, według liturgii, ale od czasu do czasu mieć czas ukorzenia przez post. To jest moje osobiste przekonanie. Jeżeli nigdy w życiu nie pościłeś, nie wiesz, co tracisz, ale jeżeli spróbujesz, to się dowiesz, co zyskasz. Bóg daje łaskę, ale przypominam, ukorzonym, pokornym. Także przez post jako narzędzie. I nie jest to rytuał, nie jest to przekupienie Boga, jak już mówiłem. Tak więc pierwszym skutkiem postu jest ukorzenie, które owocuje łaską. To jest pierwszy skutek. Jestem ukorzony przed Bogiem i wtedy jestem otwarty, aby przychodziła do mnie łaska, większa łaska. Aby łaska skuteczniej we mnie i przeze mnie działała. Drugi skutek Postul, osoba Pana Jezusa, swoją służbę rozpoczął, inaczej, poprzedził postęp. Ewangeliści opisują nam jego przeżycia na pustyni ludzkiej. Zaczerpnę z opisu Łukasza. Rozdział czwarty, dwa pierwsze wiersze. A Jezus pełen Ducha Świętego, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. I przez 40 dni kuszony przez diabła. W dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły poczuł głód. To jest jedna myśl. Jezus pełen ducha. I jak się kończy ta sytuacja? 14 werset, kiedy już post dobiegł końca i zmaganie z Satanem powrócił Jezus w mocy ducha do Galilei, abyś o Nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. Jezus był pełen ducha rozpoczynając post ale rozpoczął działanie w mocy ducha dopiero po poście. Możemy być pełni ducha, ale możemy ciągle odczuwać brak mocy ducha. Bóg udziela ducha bez miary, ale nie każdy ma duchową moc. Nie w życiu każdego ta moc, Duch Święty działa. Więc bycie pełnym ducha, posiadanie Ducha Świętego, bycie ochrzczonym Duchem Świętym nie jest jednoznaczne z działaniem mocy Bożej. Potrzebujemy do tego postu aby tę moc uruchomić i wyzwolić. Tak czynił Jezus. Przecież był pełen ducha już po chrzcie w Jordanie. Więc dlaczego od razu nie ruszył do służby? 40 dni ktoś czekał i cierpiał. Wiedział, że potrzebuje złamać swoje ciało i wyzwolić moc w tej pełni ducha. Potrzebujemy wyzwolenia mocy w pełni ducha, którą Bóg nam udziela. Trzeci skutek postu to... Przychodzące objawienie od Ducha Świętego i Boże powołania. Bardzo znany przykład powołania apostoła Pawła i Barnaby do dzieła misyjnego. Księga Dziejów, rozdział 13, wersety 1-4. do W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Luciusz Cynrejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem, Tetrarchą i Saul, a gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce, wyprawili ich. Oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. Kiedy modlimy się i pościmy, i to jest też rzecz szczególna, kiedy robimy to razem, kiedy robimy to wspólnie, przychodzi wspólne objawienie i powołanie dla osób w Kościele. Gdyby nie to czuwanie, gdyby nie to oczekiwanie, gdyby nie to ukorzenie się w tamtym czasie, kto wie, jak sprawy by się potoczyły. Czwarty skutek postu. Post zmienia losy ludzi, a nawet narodów. Myślę, że nam wszystkim znana jest historia Jonasza. Mam nadzieję, że Większość z nas, a może i wszyscy czytaliśmy jego księgę. Jonasz był prorokiem Boga Jahwe, Boga Izraelskiego, który posłany został do wrogiego miasta, do Niniwy. Posłany został z poselstwem sądu, ale po to, aby to miasto było uratowane. Pomijam dzisiaj już wszelkie perypetie Jonasza, jego krnąbrność i zawiłości jego historii, chciałbym skupić się na postawie mieszkańców Niniwy. Kiedy w końcu usłyszeli to poselstwo kierowane przez Jonasza. W rozdziale trzecim tej księgi Jonasz mówił tak, tutaj pierwsze dziesięć wersetów, przeczytajmy, aby ta historia była jasna. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, zwiastuj im poselstwo, które ci przekazuję. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem na trzy dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak, jeszcze czterdzieści dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, Zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosienicę i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą włosienicę zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy? A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Niesamowita reakcja. Wieść Jonasza była, mogła być mało wiarygodna. Niniwa była w tym czasie chyba największym miastem w tamtym obszarze, a może i na całym świecie, wysokość murów Niniwy wynosiła 30 metrów. To jest około 10 pięter. Tak jakby taki rząd wieżowców stał, 10-piętrowych. Szerokość około 60 metrów, samych murów. Fosa głębokości 18 metrów, szerokości 45 metrów. I to miasto miało być w ciągu 40 dni zburzone. Trudno w to uwierzyć. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, że w ciągu 40 dni Pakt Północnoatlantycki przestanie istnieć. Jak to? Przecież Ameryka, rakiety. Kto z nas by uwierzył w takie coś? To było mniej więcej w tej skali. To jest niemożliwe. A jednak ci ludzie się ukorzyli. Uwierzyli Bożemu poselstwo, Bóg się ulitował. I zacytuję tutaj pewien historyczny komentarz z książki Derka Prinsa I posłuchajcie. Na pewno pamiętamy naukę Jana Chrzc Chrzciciela na temat pokuty. Gdy pewni ludzie przyszli do niego z prośbą o chrzest na dowód skruchy, powiedział do nich, chcę zobaczyć wasze czyny. Nie wystarczy powiedzieć, że żałujecie, pokażcie wasze uczynki. W przypadku obywateli Niniwy Bóg widział, że odwrócili się od swych niecnych czynów, więc ulitował się nad nimi i nie zesłał zniszczenia, jakie zapowiadał. Z punktu widzenia historii rezultat jest interesujący. Niniwa uchwała się jeszcze przez prawie 200 lat, zanim ostatecznie została zniszczona. W owym czasie w Izraelu żyli różni boży prorocy, tacy jak Amos i Ozeasz, którzy przynieśli do Izraela ostrzeżenie o sądzie i wezwanie do skruchy. Izrael posiadał Pismo Święte, miał Mojżesza i prawo, miał proroków, lecz naród nie odwrócił się od zła. Niniwa pozbawiona była tego wszystkiego. Raz tylko udał się do niej jedyny prorok, a jednak całe miasto nawróciło się. Jest to zadziwiające. To interesujące, że Bóg oszczędził Niniwę, a potem użył Imperium Asyryjskiego, którego Niniwa była stolicą, aby wydać wyrok na Izraela. Wyrok, jaki Bóg wydał na Izraela, jest w moim przekonaniu ostrzeżeniem dla narodów zachodu z ich dawną tradycją chrześcijańską, znajomością Pisma Świętego i Kościołem. A może Bóg przemawia do nas? My zaś pozostajemy równie głusi jak lud Izraela. Może Bóg wyśle swoich wysłaników do narodu, który nie ma nic wspólnego z tradycją chrześcijańską. Lud ten nawróci się. Bóg zaś posłuży się nim w celu osądzenia pozbawionych skruchy narodów wyznających nominalne chrześcijaństwo. Czy to przesłanie może być aktualne w naszym przypadku? Pod rozwagę. I jeszcze jeden przykład z Księgi Estery. Na zakończenie Księga Estery, rozdział czwarty. Estera, Żydówka, została królową, żoną wielkiego króla perskiego. Jednak ukrywała z różnych względów swoje pochodzenie. I w tym właśnie czasie jeden z wrogów narodu izraelskiego, Haman, Uknął intrygę, której celem było wymordowanie, wybicie wszystkich Żydów w całym imperium. Estera stała się Bożym narzędziem, przez które Bóg ocalił ten naród i odmienił ich los. Z tej księgi przeczytam najpierw dwa wersety z rozdziału czwartego, wersety piętnasty do siedemnastego, dwa miejsca.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 Jaki był skutek tego? Los Żydów odmienił się. Czytamy tak, rozdział piąty, wiersz trzeci. Król odezwał się do niej. Co ci jest królowo Esteru, jakie jest twoje życzenie? Choćbyś i o połowę królestwa prosiła, będzie ci dana. Król reprezentuje Boga, który w swojej dobroci ocalił naród żydowski, ale wtedy, kiedy ten naród ukorzył się, pościł i wołał o Bożą ochronę. Tak więc klęska została oddalona. Ja wierzę i doświadczam tego, że Bóg oddala od nas klęski. One co jakiś czas pukają do moich, do naszych drzwi. Klęska mówi, czy też ta moc stojąca za tym obrazem klęski mówi już po tobie. To jest twój koniec. Nie poradzisz sobie. Przychodzi zniszczenie. Ale wtedy, kiedy się korzymy, kiedy szukamy Bożego oblicza, a jeszcze wtedy, kiedy pościmy, aby się ukorzyć, Bóg oddala te klęski. I Bóg obraca zło na dobro. Tak więc ogłaszamy post i zwołujemy zgromadzenie. Potrzebujemy ukorzyć się. Amen. Potrzebujemy szukać Bożego oblicza. Potrzebujemy Jego rozwiązań. Za Królem Jehoszafatem wyznajemy, że jesteśmy bezsilni i nie wiemy, co czynić. Ale Bóg ma moc i wie, jak działać. Niech nam Bóg błogosławi. Do zobaczenia w tygodniu na naszych spotkaniach.